Wikiradio przedstawia dzisiaj spotkanie z Danielem Kociem, który reprezentuje w naszej audycji taki pomysł na mapę, która będzie, podobnie jak Wikipedia, dostępna do edytowania przez wszystkich użytkowników. Opowiedz, OpenStreetMap się nazywa cały projekt. Gdzie on się urodził? Co, co to jest? On się urodził w Wielkiej Brytanii w 2004 roku. Jego założycielem jest Steve Coast. Postanowił e, e, zrobić coś bardzo inspirowane Wikipedią. Jakbyś bliżej mógł troszkę podejść mhm. do Dobrze. mikrofonu, to byłoby lepiej Ciebie słyskać. Jeszcze to prawie, Tak, i ten projekt jest bardzo mocno inspirowany Wikipedią, i oznacza to tyle, że wstaje mapa tworzona przez ludzi bezpośrednio użytkowników. I początkowo był to projekt mapowania, jak sama nazwa wskazuje, uliczek w Londynie, pewnie i tam i okolicach, ale okazało się to dosyć nośne. I z czasem stało się to po prostu mapa całego świata, no i rzeczy, nie tylko ulic. To też myślę, że warto... Opowiem o tym trochę dalej, jak to się rozwija dalej. Natomiast może jeszcze ciekawie będzie wspomnieć, że tenże założyciel w 2010 roku został zatrudniony przez Microsoft i to wskazuje, że, że zainteresowanie tym projektem wzrosło. Wzrosło myślę, że zwłaszcza w, w momencie, kiedy Google, który no, de facto dominuje a, rynek. No, ciągle, Mac, ciągle o, korzystamy o, z map Google jednak. No właśnie to jest tak, to my korzystamy, ponieważ korzystamy też z innych usług Google. Natomiast za tym stoi taka historia, że były sobie różne firmy mapowe, tam mhm. kartograficzne, ale zaczęły być wypierane, no bo jest jedna wersja elektroniczna jest wygodna, połączona z innymi rzeczami, podłączona do dziesiątek usług i innego rodzaju i no, nagle okazuje się, że na świecie bardzo ubożyje ten ekosystem mapowy. No i jak widać, ta decyzja Microsoftu była pokazaniem, że trzeba by z tym coś zrobić i że nawet duże firmy tego typu odczuwają, że jest to jakiś problem, że nie można tego tak zostawić samopas. No i Microsoft nie tylko wsparł projekt w ten sposób, że zatrudnił jego założyciela, ale także udostępnił swoje zdjęcia satelitarne do tego, żeby można było lepiej na ich podstawie odrysowywać budynki, ulice, no oczywiście różne Rzeczy, które czyli, się, na tym czyli, może się zaraz, to, to on nie został wykupiony nie. przez Microsoft, tylko został wsparty. Tak, nie, raz. nie został wykupiony, i tu, tutaj trudno mówić o wykupieniu. To, to w ogóle nie o to chodzi, jeżeli coś jest na wolnych licencjach, to też nawet no, gdyby no, ktoś się kupił, to oczywiście no. jest to kwestia kontroli przeszłości, ale zdarzały się takie projekty, typu na przykład Java, która przez jakiś czas była przez Sun wspierana. W każdym razie znamy z historii informatyki i, i no, oczywiście też i kultury, bo to nie jest już tylko informatyka, takie przykłady, kiedy firmy coś przejmowały de facto, ale dopóki jest wolna licencja, zawsze jest możliwość wyjścia z tego. No i tak naprawdę też o to chodzi, żeby były to dane niezależne od żadnego konkretnego dostawcy, twórcy, ponieważ zawsze można je sobie sklonować i otworzyć inny projekt. Oczywiście to zawsze jest E, koszt i problem, żeby to zrobić. W związku z tym nikt nie robi tego tak po prostu. Na śniadanie sobie nie zakłada forka czegoś, ale zawsze taka możliwość jest. E, natomiast dlaczego to było... E, Myślę, trudno mi powiedzieć jeszcze, w jakich to ramach czasowych się działo, ale e, Google zrobiło jeszcze taką rzecz, że do pewnego czasu jego mapy były darmowe, w związku z tym to przyciągało kolejnych ludzi, ale w tym momencie stwierdziło, że dla jakiegoś tam mikroprocenta firm, które korzystają z mapek, wprowadzi opłaty. Niektórzy wykorzystują oczywiście nie pojedynczo, tylko w jakichś tam większych ilościach. I wtedy się okazało, że niektóre firmy, zwłaszcza startupy tak zwane, czyli firmy, które dopiero się rozwijają, mają świetny pomysł, ale nie mają wielkiego zaplecza i nie mają też wielkiego finansowania, są dosyć innowacyjne, potrzebują znaczy, próbują się rozejrzeć, czy to na pewno jest jedyny sposób, że, czy nie dałoby się tych opłat uniknąć. I okazało się, że jest taki projekt i OpenStreetMap został wykorzystany przez kilka takich, tego typu firm. Okazało się, że to już ma taką na tyle ciekawą jakość, że można już się tym posiłkować, więc to trochę... Nie, nie byłem zaskoczony, bo jak wszedłem rzeczywiście na OpenStreetMap, e, najpierw wszedłem na, na, na stronę openstreetmap.org.pl. No i szukałem tam mapy, ale tam właściwie tylko taki krótki, jakiś mały wycinek jest, ale jak się wejdzie na stronę openstreetmap.org, bez tego dopisku.pl, to wtedy dopiero widać tak naprawdę no, te mapy, które, do których nie udało mi się trafić przez tą polską stronę stowarzyszenia. Tak, bo, żeby było jasne, to macierzystą tą stroną podstawową jest właśnie OpenStreetMap.org. OpenStreetMap.org.pl Jest to portal polskiej społeczności i on się nie zajmuje pokazywaniem mapki, ale bo, bo udostępnię tutaj jakieś informacje, tam też jest jakaś mapka, ale tu jest związane z, o, ze stowarzyszeniem e, OPSCIMAP.org e, Polska. Ale może, aha, jeszcze chciałem jeszcze troszkę dalej pociągnąć, tu już ostatni wątek, mhm. właśnie związany z, z tym bezpośrednim rozwojem projektu w międzynarodowym, że w tym roku, dosłownie w ostatnich tygodniach, Steve Coast został zatrudniony przez Navtek, taką firmę, która robi nawigację samochodową do projektu Ich Scout. I to jest też, myślę, ciekawy wątek o tyle że i charakterystyczny, bo samo to, że ktoś kogoś zatrudnił nie jest może takie ważne, mm -hmm. ale to też znowu wskazuje na kolejną rzecz, że przemysł samochodowy też się tym zaczyna e, interesować no i, e, i okazuje się, że takie mapki na, na, na wolnych licencjach są, zaczynają być na, na, na mapie takiej e, umysłowej firmy, że można by z tego korzystać. Jeszcze nie w tej chwili prawdopodobnie. No, słyszałem taką informację, że BMW też jest tym zainteresowany jakoś, ale że przed 2018 rokiem na pewno nie. E, no i to oczywiście... Strategie w, mają tak, już opracowaną. Tak, jest to pewien e, plan. Tak samo... Tak samo miasto Monachium, które z, z, z, też planuje da, daleko i też stwierdziło, że może zrezygnuje ze skorzystaniem z, z mapek e, Google. No i właśnie po to, żeby się uniezależnić, w zamierze inwestować w to, e, właśnie w rozwój takich wolnych rozwiązań. No to nie pierwszy ich ruch taki dalekosiężny. Wydrażali sobie też Linuxa w urzędach, bo też stwierdzili, że chcą się uniezależnić od jednego dostawcy, no w tym wypadku pewnie wszystko jednego jakiego, no po prostu strategiczne oparcie się na, na czymś, co, co ma solidne podstawy i, i jest, nie jest przywiązane do jednego, do jednego wytwórcy. Także no to tak wygląda e, dotychczasowa historia. No właśnie, e, no najważniejsze chyba to jest w, w tym projekcie, że on właśnie jest otwarty i każdy go może tworzyć. Przez to m, siła e, takiego działania jest e, olbrzymia, bo ona jest spotęgowana ilością użytkowników. E, firma Google może zatrudnić powiedzmy kilka tysięcy pracowników, natomiast OpenStreetMap może mieć kilka milionów użytkowników. Tak, tak, tak. To jest taka właśnie skala i w tej chwili nie pamiętam, ile jest, ale z tego, co dzisiaj sobie szybko przyswajałem i sprawdzałem, takie konkrety, to jest już ponad milion użytkowników, z czego około 30% wykonało chociaż jedną edycję. Także e, właśnie taki crowdsourcing, czyli e, bazowanie na wielkiej ilości ludzi, którzy niekoniecznie są ekspertami, ale potrafią jedną prostą rzecz zrobić, ale jest ich dużo, czyli metodą takiej chińskiej armii, e, no, jest właśnie postrzegana jako przyszłość. No niewątpliwie. No to się, w się, sprawdziło, to tak, się tak, sprawdziło w Wikipedii. Tak, tak. Widać, jak te hasła są dobrze opracowane, jak są, jak są dobre, bo ogólna hmm. opinia jeszcze niedawno była taka, że a tam każdy może edytować, więc tam są na pewno bzdury, hmm. ale jak się tak dokładnie przyjrzeć, to okazuje się, że rzeczywiście są porządnie opracowane te hasła. Ja jak przyglądałem się z okolicy swojej na, na, na OpenStreetMap, no, znalazłem parę rzeczy do poprawienia, e, od razu wziąłem się oczywiście za edycję. Najpierw założyłem konto, bo edytować bez założenia konta chyba nie można, prawda? Przez IP. Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ponieważ założyłem konto już nauczonym mm -hmm. poprzednimi projektami. Od początku właśnie po to, żeby mieć takie ślady swojego całego no rozwoju. Właśnie. E, i, I wyedytowałem tą mapkę ale potem zajrzałem na tą główną mapę i widzę, że tam tych zmian wcale nie ma, natomiast są jak gdyby tylko dopiero widziane w poziomie edycji. Jak to się odbywa? Bo rozumiem, że w Wikipedii to wygląda w ten sposób, że edytujemy jakieś hasło, zmieniamy literkę, dodajemy przecinek, no zapisujemy i w tej chwili i jest. zapisujemy i jest, albo czekamy na przejrzenie, bo teraz takie jest jeszcze. To oczywiście pomysł na przejrzenie są, są też tak, są też inne mm -hmm. takie, takie. A jak to się to... odbywa właśnie tutaj w OpenStreetMap? Odbywa się no, troszkę podobnie, to znaczy też można wprowadzać zmiany i zapisujemy je do baz danych, tylko właśnie tak jak słusznie zauważyłeś, one nie są od razu widoczne, ponieważ tutaj tak, tak trochę od, o, chciałbym poszerzyć pomysł na, no, na to, czym jest OpenStreetMap. E, e, OpenStreetMap tak naprawdę nie jest mapą wbrew mm -hmm. pozorom, jest to baza danych geograficznych. Mm -hmm. Czyli na przykład e, to jest tam nie wiem, uliczka, która zaczyna się w punkcie takim, a kończy się w takim. Ona nie I ma, ogląda, jakieś ta, ma jakieś parametry. Ma jakieś parametry. Może na początku no, na przykład jest to no, droga, nie wiem, krajowa. I oczywiście ona sama z siebie nie wygląda. Do tego mm -hmm. się trzeba przygotować oprogramowanie, które będzie to jakoś wizualizować. Ale ta wizualizacja to jest właśnie to, co my widzimy, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No i oczywiście jak jest lepsza, bardziej dostosowana do naszych potrzeb, bo to oczywiście mm -hmm. zależy, jaka, co, czego szukamy. To takie rzeczy widzimy na tym obrazku i tak to traktujemy. Natomiast OpenStreetMap jest to dużo, dużo więcej. To są te dane zebrane, z których wyciągać można różne dane, na przykład no i tutaj warto wspomnieć o takich projektach, czy, czy, czy takich skórkach, że tak powiem, o właśnie tak jak skórki mm -hmm. są na te dane niedawno mm -hmm. strona OpenStreetMap została odnowiona i teraz tam po prawej stronie są coś takie jak warstwy i te warstwy można sobie wybierać. Jest tam ich w tej chwili chyba 4 czy 5. I tak, pierwsza z nich jest taka podstawowa, zupełnie standardowa. tam którą znamy wcześniej, niczym się nie wyróżnia specjalnie. Natomiast jeżeli już zechcemy sp spróbować inne, to widać, że będzie tam też i warstwa, która się nazywa mapa rowerowa która pokazuje teoretycznie te same dane, ten sam teren, z tych samych um, danych zapisanych przez użytkowników wygenerowany e, obrazek, e, tylko że on stawia przede wszystkim na to, żeby było widać wszystkie ścieżki rowerowe. Twórca tej skórki, że tak powiem, uznał, że na przykład dla rowerzystów interesujące będą no, punkty serwisowe z rowerami i one są tu bardzo widoczne, podczas gdy na głównej mapie nie rzucają się w oczy, mogą być po prostu jako zwykłe sklepiki. E, natomiast tu się rzucają bardzo w oczy, ścieżki też się rzucają w oczy. Uznał też pewnie, że kafejki, e, bary, takie różne rzeczy są też dla rowerzysty ważne. Więc te punkty są e, bardziej widoczne. No bo to stworzył jeden z użytkowników e, OpenStreetMap. No. czyli można stworzyć własną taką warstwę? E, zapewne można. Ja sam w tym, znaczy na pewno można, bo jest mhm. ich kilka, natomiast sam w tym już nie, nie uczestniczy nie wiem w jaki sposób się to odbywa, e, ale warto jeszcze wspomnieć, że w tych nowo dodanych warstwach pojawiła się też warstwa transportu publicznego. No właśnie, bardzo można przydatne. na przykład takie dane, one też nie są widoczne mhm, bezpośrednio i na, jeżeli patrzymy na mapę, to nie są widoczne, ale jeżeli chcemy znaleźć to te dane, jeżeli są, to można je obejrzeć. Albo na przykład mapka, która się nazywa, taka wskórka, która się nazywa hum, Humanitarian, to jest zupełna nowość, ona polega na tym, że przede wszystkim jest dostosowana do, do pomocy humanitarnej w takich punktach, gdzie tych map nie było, gdzie są bardzo słabe i... W, w przypadku jakichś większych katastrof humanita humanitarnych. Tam e, ludzie map mapują, dorysowują te wszystkie punkty. Tam najważniejsze jest, zauważyłem, nie obszary, tylko punkty. W związku z tym ona ma dużą, można ją bardzo dużo powiększyć. No i akurat, jak sobie popatrzyłem na, na Warszawę, którą ja edytuję, e, ma to taki efekt, że na przykład e, w podziemiach e, dworca centralnego bardzo dobrze widać sklepiki których normalnie nie widać, bo to są punkty mm -hmm. i zwykle on, na tej standardowej mapce są one bardzo no, tylko wybrane widoczne, a tutaj właśnie punkty są widoczne. Oczywiście to nie było założenie twórców projektu, ale widać ta punktowość ma też swoje zalety nie tylko w mapowaniu hydrantów, mm -hmm. punktów wody, i takich innych e, miejsc, także nawet z, z zwykłych sklepów w tym wypadku. Rozumiem, czyli najpierw, e, zanim e, podejmiemy edycję, trzeba się zastanowić, którą z tych warstw edytujemy. Czy to ona jest automatycznie jakoś... e, Tak, to jest automatycznie generowane. Tak naprawdę musimy wybrać, co nas interesuje. Być może dobrym krokiem pierwszym jest po prostu pomapowanie e, swojej okolicy. Mm -hmm bo po prostu ją dobrze znamy. Oczywiście tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy do dyspozycji też podkład w postaci map satelitarnych. No to bardzo który, tak, który, bo mniej więcej wiem, gdzie coś jest, ale możemy też rysować obrzeża budynków, patrząc na takie coś, mm -hmm. znając, plus mając własne doświadczenie z terenu, bardzo dobrze to się sprawdza. Znacznie lepiej niż, niż nie bycie i tylko rysowanie na podstawie obrazu satelitarnego. Zawsze własne doświadczenie popłaca i na tym ten projekt stara się bazować natomiast no, klone albo wybrane, mm -hmm. wszystkich danych pokazać się naraz nie da. To jest ten... No dobrze, ale dalej już po prostu jej nie ma. Mm -hmm. eee, I trzy metody podstawowe chyba. Edytuj w ID, edit osm markartor. No, to, że w przeglądarce to ja rozumiem. Po prostu klikam na to i edytuję, eee, co to jest josm. Markator. Markator. Już, już, już tłumaczę. Tak samo jak rzeczy mało znanych. E, w Wikipedii pojawił się od niedawna edytor wizualny, od którego wprawdzie nie są skomplikowane, ale to, to jest prawdą tylko do pewnego momentu, kiedy dodatkowo jeszcze tam jakieś tabelki, po prostu nieczytelne. W związku z tym nieczytelnego, ale mhm. właściwie kodu źródłowego, w którym jest zapisane, ale jest też wizualny, e, dla początkujących edytorek. To są, dwie, ale tak czy inaczej dotykamy tych samych danych. I tak jest tutaj, e, był potlat, e, taki właśnie napisany we Flashu edytor, mhm. graficzny, właśnie w przeglądarkowy. Od niedawna pojawił się bardziej uproszczony, ale nie korzystający z flesza, co, e, co, co może baletą, bo każdy go ma albo no, generalnie jest to dobry pomysł, żeby odchodzić od takich no, fresh bardzo obciąża system. Chociażby. Mhm. Nie, nie ma też nikt nad nim kontroli poza... Jest to, ma to swoje różne... też taka przeglądarka. Taki editor przepraszam. Natomiast jest też takie coś, co się nazywa JOSM, JOSM, trudno mi powiedzieć Street Map. Mhm. Dzięki temu może to uruchomić na różnych platformach. No, ja próbowałem i pod Windows, i pod Linuxem to działa. Jest to bardziej zaawansowane narzędzie. Trzeba się, tak jak z nowymi narzędziami bardziej dającymi więcej możliwości, trzeba się trochę przyzwyczaić do tego, że to trochę inaczej wygląda, że tam trzeba mm -hmm. sobie samemu zaznaczyć, który... No ale to m, wiadomo, ułatwia życie niż przeszkadza. przynajmniej nie mm -hmm. niedawno tutaj robiłem to w Potlaczu, m, który ma małe możliwości. Mm -hmm. bo, bo to nie, nie Może trudniejszy mm -hmm. w obsłudze, trzeba się przyzwyczaić do nowego interfejsu, ale możliwości zdaje znacznie większe. Można wspomnieć, że... M, Poza, no właśnie, bo wspominamy teraz o mapkach i widzimy takie płaskie przestrzenie ale to o się w dwa latach rysowniczek budynków i takich i innych rzeczy trawniczków. E, okazało się, że da się e, zaznaczać też dane stawowe dosyć, bo to... E, ale da się osiągnąć pewne takie efekty, wrażenie trójwymiarowe. To w Google Maps już można obserwować tak? w centrach wie, większych miast. Że, tak. E, widziałem tutaj podczas edycji właśnie budynku, można zaznaczyć ile ma poziomów. To, to, to chyba właśnie po to. to... To do tego mhm. służy. I właśnie dowcip polega na tym, że o ile na, na mapce takiej płaskiej e, po dodaniu właśnie poziomów, czy typu dachu, no to są takie właśnie jakby klocki, z których można teraz budować takie te elementy 3D, mm, no to oczywiście tego na płaskim nie zobaczymy. Mhm. To zachowuje się tak samo. W związku z tym na przykład Pałac Kultury, tylko tam widać pewne takie zarysy mhm. tam tych mhm. wyższych poziomów, no ale to są tylko zarysy wizualnie się niewiele zmienia. Natomiast e, kwestia jest tego, jak to e, oglądać. No i pojawiły się serwisy, które potrafią takie dane wizualizować. Przy czym jest to jeszcze w miarę świeży standard. On się jeszcze tak nie, nie do końca rozwinął. W związku z tym, dlaczego tutaj JOSM jest akurat czyli czy ważnym narzędziem? Ponieważ a, w nim jest wtyczka, która nazywa się Kenji 3D i jak do tej pory patrzyłem jest to najwygodniejsze narzędzie do podglądania tej wersji 3D mhm. bo istnieją takie strony które się nazywają a, w tej chwili aha, OSM Buildings a, która obejmuje właśnie na Polskę a jest też komercyjna F4 Map i one pokazują jak wygląda mniej więcej a, teren z góry ale no nie można tam wjechać między każdy budynek, to jest zawsze widok taki zgórny. Mm -hmm. Dlatego właśnie, jeżeli kogoś to interesuje, a mnie to właśnie zainteresowało w tej chwili JOSM z tą wtyczką. No właśnie, tą wtyczkę trzeba z jakąś zainstalować, bo teraz kliknąłem tutaj na ten, na tą formę edycji i dostałem komunikat ze strony OpenStreetMap. Edycja nie powiodła się sprawdzić, czy JOSM lub Mary Carter jest uruchomiony i funkcja remote control jest włączona, czyli trzeba jakąś wtyczkę doinstalować. Czy znaczy, tak, to, to pokrótce można powiedzieć, że o ile no, podlacz i ID to są e, edytory, które są właśnie w przeglądarce, o tyle JOSMA trzeba sobie samą z, zainstalować mm -hmm. i to tak, najpierw trzeba oczywiście zainstalować Java. no to pewna kłopotliwość, najpierw trzeba zainstalować sobie Java. do tej Javy właśnie, jak już się ma zainstalowaną, należy wejść na stronę JOSMA i uruchomić tam wersję. A gdzie znaleźć tę stronę? Może zrobić to od razu. A, dobrze, bardzo proszę. J -O -S -S M no i wychodzi, że jest to JOSM OpenStreetMap.de Taki jest adres mm -hmm. strony Tam są e, dwie wersje od razu na, na górze Pierwsza to jest JOSM e, JNLP to jest taka, która automatycznie pobiera, to jest webstart. Pewnie ludzie interesujący się trochę Java będą wiedzieć, co to znaczy. To znaczy, że po prostu zawsze jest najnowsza wersja. Mm -hmm. Trzeba nad tym się zastanawiać. Jest też druga, Josm tested jar i to jest wersja taka stabilna, e, e, taka, e, e, tylko bieżąca. Ta, raz ją ściągamy i ona taka jest już zawsze, musimy sobie potem sami aktualizować. Więc ta pierwsza wersja jest wprawdzie wygodniejsza, ale z, pod Linuxem, pod Ubuntu E, ona mi działa także właśnie z tą wtyczką 3D natomiast pod Windows ta wtyczka w tej wersji nie działa, dopiero trzeba było ten JOSM Tested e, ściągnąć i tam dopiero w ustawieniach, w preferencjach dodać a wtyczkę 3D, no i potem e, kęci 3D, wtedy dopiero można to sobie w pełni podziwiać. No to chyba tak szybko mi się nie uda tutaj. No, to, jest, czy... to niemiecka strona jest, tak? Pan, znaczy, stworzona drogi, na, tak, na w na językach niemieckich, ale jest po polsku. Wiecie. Jest też, tak, bo to oczywiście jest specyfika Część po programów Polsce. open, mm -hmm. open source'owych, że często się, jeżeli, zwłaszcza jeżeli są popularne, to tłumaczenie na kolejne języki idzie dosyć szybko i polski jest tutaj, to uważam, dosyć często reprezentowany. No właśnie, ale Polacy mają dosyć duży wkład z tego, co widziałem w OpenStreetMap. Mógłbyś coś na ten temat więcej powiedzieć, bo tak swoim się najtrudniej chwalić, prawdopodobnie. I, i no, a tr trudno też uważać, że my tutaj jesteśmy jakimś takim najbardziej przodującym krajem w tym rozwoju, chociaż ostatnie wyniki wieki lubie zabytki znowu świadczą o tym, że angażujemy się bardzo jako Coś w tym jest, to znaczy ta ilość tłumaczeń różnych programów, stron serwisów na język polski w czym sam uczestniczę, ale, ale to oczywiście czasami przychodzę i widzę, że już jest zrobione. Myślę, że to wskazuje że na, na jakąś jednak ponadprzeciętne zainteresowanie Polaków takimi rzeczami. I z informacji też, które zaczerpnąłem, z, z informacji na stronie streetmap.org.pl wynika, że przez 6 miesięcy 2013 roku na świecie danych, no tam w skompresowanym pliczku, gdzieś mm -hmm. tam wyliczamy, przybyło około 20%, a w tym czasie w Polsce około 40%. Mm -hmm. Także jest to, widać, że, że na tle i świata, i Europy coś tutaj się ruszyło i naprawdę bardzo, bardzo te dane się rozwijają, więc prawdopodobnie już nie trzeba tego tak <śmiech> szeroko reklamować, ale, no, ale to też jest spektrum, których ludzi zachęcający, że to nie jest niszowy projekcik, który tam rysuje sobie mapkę, ale naprawdę zbiór danych, z których można wygenerować różne dane, nie wiem, statystyki też na przykład, e, w, obrazki 3D, inne jeszcze kierunki, które wydają mi się bardzo ciekawe, e, to jest mikromapping, czyli jeżeli mamy nie tylko ulice, budynki, ale tak, gdzie są wejścia, gdzie są hydranty, e, mm. gdzie rosną drzewa. To oczywiście przy okazji się świetnie przydaje do takiej wizualizacji 3D, ponieważ to dodaje też realizmu. No Micromapping czy to mhm. jest właśnie też taka ogólna nazwa uh, czegoś, co do tej pory wydawało się może niespecjalnie interesujące pewnie dla przemysłu samochodowego nadal nie jest to takie ważne. Dla nich jest ważniejsze, żeby wskazać, że jezdnia uh, składa się z trzech pasów, z tego mhm. jeden mhm. skręca w prawo, no bo to ułatwia nawigację, ale właśnie reszta jest nie bardzo ważna. Jakie drogowe ewentualnie. Ale też. ponieważ OpenStreetMap nie jest projektem uh, drogowym. Mhm. Tylko, tak jak już mówiłem, street w tej nazwie to już jest dawno tylko zaszłość no istotna, właśnie. bo, bo uczył się ulice, są ważne. Ale można też robić dużo bardziej dokładne plany do takiej właściwie najbliższej okolicy albo jakiegoś ciekawego miejsca. Nie wiem, zdaje się, że katedra w Oliwie jest bardzo tam też dokładnie obrysowana. I jeszcze trzeci taki kierunek, też bardzo przyszłościowy, to się nazywa Indoor czyli mm. wewnętrzne. I to Google też da się też robić, że to pokazuje... Pomysł, tak, żeby pokazuje, że wewnątrz budynku, że mm -hmm. też to można uh, opisać. No pewnie na razie naj, najbliższe to będzie pewnie jakieś tam centrum handlowe, w którym można pozaznaczać uh, kolejne poziomy i tam sklepiki. Mm -hmm. Ale no wiadomo, to... No, muzeum. To jest tylko, można sobie wyobrazić, tak, że ktoś tak. wchodzi do muzeum, ogląda obrazy. No tutaj tak, to jeszcze przy mapowaniu to jeszcze trudno powiedzieć, mm -hmm. ale na pewno salę można pooznaczać i jakiś taki przewodnik po, po, po tych salach na pewno by można było zrobić. Pewnie to się z czasem też z wizualizacją jeszcze odpowiednio da się połączyć. Właśnie, nie ma tutaj ograniczeń. Nie musimy dobijać się do jakiejś firmy, żeby to zrobiła. Po prostu mhm. możemy to sami zacząć realizować. Może nie jest to takie łatwe, ale, ale otwartość jest i jest możliwość naprawdę tutaj dużego dołożenia się. Też szukałem takiej możliwości, bo hmm, hmm, szukam czegoś, co pozwoliłoby mi rzeczywiście korzystać z nawigacji i mapę, żeby po prostu podłączyć do GPS-a, do takiego odbiornika GPS. Znalazłem, że właśnie tutaj jest jakaś aplikacja, która to umożliwia, ale tak do końca to chyba nie, bo ta aplikacja jest po jakimś czasie w końcu jednak płatna. Czy ty znasz jakąś taką nawigację, która opierałaby się i była też bezpłatna, opierała się właśnie na OpenStreetMap? Wiem, to jest też rzecz, o której też chciałem powiedzieć. To jest program, no właśnie, nie wiem jak to jest z, z takimi urządzeniami pod tytułem właśnie GPS są akcenzowanymi, ale one pewnie mają własne oprogramowanie, natomiast sam mam komórkę z Androidem i jest taki program, który nazywa się OSMAND. Mhm. Ładne połączenie, bo bardzo zgrabne, czyli OpenStreetMap na Androida. Mhm. I to jest programik, z którego sam korzystam, on jest też open source'owy, rozwijany. Ma wersję płatną, ale ona polega tylko na tym, że to po prostu chcemy zapłacić, w sensie no, dodatku taki mhm. i tak, bo sam program można też ściągnąć w wersji bez ograniczeń bez, bez opłat. Mm. I on ma dwie faktyczne rzeczy. Po pierwsze, korzysta z danych OpenStreetMap i od niedawna ma też routing własny. Dlaczego to jest ciekawe i ważne? No, powiem tak, że dopóki jesteśmy w zasięgu internetu w kraju, no właściwie możemy sobie taką właśnie mapkę e, ściągać na bieżąco, te obrazki, mm -hmm, jest mm -hmm. wszystko fajnie. Ale powiedzmy, że pojechaliśmy w haszcze, gdzie internet tam słabo odbiera, e, albo wyjechaliśmy za granicę, gdzie internet kosztuje. No właśnie. W związku z tym tutaj się ujawnia ta naprawdę ważna cecha OpenStreetMap, że są to dane na wolnej licencji. Google udostępnia tylko obrazki wygenerowane z tych danych, samych danych, nie udostępnia. No, trudno się dziwić, oni wybrali sobie taki model właśnie po linii najmniejszego oporu, no, bo, bo po co więcej tak naprawdę. Natomiast w OpenStreetMap e, są gotowe takie paczki i to nie tylko dla Polski oczywiście, dla różnych mhm. e, krajów świata. W, w tej chwili taka paczka dla Polski ma już Niedawno miałem jeszcze 200, no właśnie to jest ten wzrost, 200 ileś tam megabajtów. Obecnie ma ponad 300 megabajtów. To jest spakowane dane. Po rozpakowaniu jest tego ponad no, pół gigabajta. Mhm, czyli cała mapka offline potem A, jest I to jest fantastyczne właśnie tyle, że wtedy potrzebny nam jest już tylko sam sygnał GPS albo i to nie no bo możemy się oczywiście orientować w terenie, no ale pewnie byłby przydatne. Ale wtedy możemy się obejść zupełnie bez internetu. Mamy ściągnięte dane, które są renderowane, czyli wyświetlane przez komórkę. I to jest jeden plus właśnie, że możemy przeglądać mapki i tak właśnie robimy, jadąc za granicę, na przykład mapka Berlina bardzo przyjna, e, ale jest też jeszcze drugą związana, że potrafi o serwisów zewnętrznie, co do niego było sobie też wyznaczyć z miejsca do miejsca, on sobie wybrany serwis korzystał, bo mm -hmm. od niedawna działa też całkiem sensownie i Wtedy już po prostu obywamy się konkretnie bez internetu i muszę przyznać, że był no jadąc na wycieczkę o nad wiślańskie okolice, świetnie się to świadczy o tej jakości, może z które są oznaczone, ale oczywiście, Albo no też, też, no. też się zdarzały różne oczywiście. Głupie, głupie. No nie te też. Oczywiście. Nagrywa, oczywiście, oczywiście Nokia też tam, tak, w, oczywiście. Jakąś w, w, w, w, no, też w topę z tym. Także błędy oczywiście się zdarzają, natomiast generalnie jest to bardzo użyteczne, przynajmniej tak jak mówię, w swoim hmm. zakresie można było na bieżąco ustaż, jest to, że GPS zżera mnóstwo prądu. No, właśnie, a nie potrzebuje. także to jest już ten kiedy za granicę i zwłaszcza tam, gdzie nie chcemy korzystać z internetu. W trakcie tego jak... i widzę, że zmiany już są widoczne faktycznie. Jak to się odbywa właśnie? Czy, czy to się automatycznie? Czy to wersje przejrzane OpenStreetMap? Jak to wygląda? To są, to są rzeczy automatyczne. Tutaj w swojego wcześniej, które zgrabnie pominąłem. O... Ale ważne jest to, że do niedawna te serwery nie, przestały sobie, nie dawały sobie już sobie dobrze rady z taką ilością danych. W związku z tym została ogłoszona, nie pamiętam, w maju czy może wcześniej, zbiórka pieniędzy, okazała się ona na, na tyle do, takim sukcesem, że udało się, które działają w ten sposób, że zmiany wprowadzone w danych przez użytkownika są wizualizowane. No i właśnie, to jest tak, że te, tak jak wspominałem o tych różnych skórkach, o tych warstwach, mm -hmm. one są od siebie niezależne, prawda? I jeżeli chcemy sprawdzić na standardowej mapce, to to się pojawi no, dosłownie po kilku minutach. Mhm. Do niedawno trzeba było czekać też, ale one mają swoje własne cykle. Tak samo dosyć szybko się odświeża ta skórka Humanitarian. Mhm. Natomiast Open Cycle Map, czyli te rowerowe, są Także, no, to nie większą cierpliwość. Do niektórych nie potrzeba, aż się tak bardzo spinać i można w miarę szybko obejrzeć. Tylko to właśnie jest troszkę inaczej niż w Wikipedii, gdzie swoje literki i one mm -hmm. mają dosyć proste. Tutaj, mm -hmm. tutaj jest więcej komplikowane, ale też dzieje się tematycznie. Jeszcze powiem ci o takim doświadczeniu, bo ym, Google we swoją zmianę yy, na, na, na, na mapie, bo, bo, bo mieszkasz tam i po prostu coś, coś widzisz, że coś jest nie tak. bo na dawno, zmienił Po prostu widziałem, że to jest źle zaznaczone. No i dostałem bardzo taką nieprzyjemną odpowiedź, że twoje zmiany zostały odrzucone i koniec. W ogóle żadnej dysku nic. <grystanie> nic, co by jak gdyby uzasadniło taką decyzję. No to jest cech, że nie mają czasu na to, takie, takie rzeczy omawiać, odpowiadać. No tutaj proszę bardzo zmieniłem przebieg, i ona już na i teraz ktoś, kto był w mojej okolicy przyjechać, powiem mu, słuchaj, zajrzyj sobie street map, a nie na Google Maps, bo to stara mapa i tam jest, po prostu błędy są. Tutaj nie ma błędów w mojej okolicy, ja to wydam. No, zdarzają się wandalizmy na Open Map. Oczywiście, że były blok poświęcony kimś mm -hmm. e, kretyńsko oznaczone. No widać, że, że materiały wcześniej albo wręcz widać była umyślna akcja. Wiadomo, że się zdarzają. To I jest to, jasne. To, to, to społeczność też reaguje? No, to, tak jak zwykle, to, to, to, to się może, takie coś zdarzy się. Nie, nie, jest, nie ma w tej chwili odfiltrowywania właśnie takich mm -hmm, zmian. Ale mm -hmm. no, Tak jak moje doświadczenia z Wikipedii wskazują, że to jest kwestia związana z wielkością, po pierwsze, jeżeli, najpierw trzeba przekroczyć pewną, mm -hmm. żeby była potrzeba wprowadzania takich rzeczy. W no ogóle właśnie. musi być projekt natyliczny, mm -hmm. tak to wskazuje na to, że się zastanowić już nie nad wciąg, że o, fajnie, mamy jeszcze kolejną <grym> i mamy teraz numery domu, <grym> no teraz, bo to też są współpraca mm -hmm. z urzędami, okazało się, że można domów zaznaczone, ale to też jest wygodne, żeby coś znaleźć, tak, mm -hmm. o, ja nie muszę wiedzieć, jak wygląda ten budynek, tylko ważne, gdzie to jest, w nich, ale też o zaufanie do nich i no, podejrzewam, jest tylko tak moje podejrzenie, że wcześniej czy później jakiś mechanizm filtrowania mm -hmm. się a, a będzie przydawał. Na razie takiego nie ma. Na razie. Mm. Nie ma. Na razie a jak społeczność jest zorganizowana czy, czy, czy na razie to są po prostu ulicy, bo na pewno są administratorzy, którzy mogą wycofać, tak? tutaj, tutaj, tutaj Tutaj nie jestem niestety pewien, ponieważ tak moja droga już w Wikipedii mm -hmm. przebiega w ten sposób, że z, z, zalogowałem się po raz pierwszy tak około 5 lat temu, bo natychmiast też założyłem, kto wiem to, na to niedawna i to naprawdę niedawno. Na forum polskie. W jak to jest zorganizowane. Wiem, w każdym razie, że fundacja, która się zajmuje rozwojem mm -hmm. tego, no i w Polsce to jest stowarzyszenie. Czyli mm -hmm. to też trochę na zdaje się. Ale tutaj go, głowy nie będę dawał i nie chcę wprowadzać błąd. No, widzisz, miałem tutaj Jarla, rozmawiałem z nim, a on jest zdaje się jednym z będę musiał go ściągnąć jeszcze ja, raz. Ja, tak, w takim ja razie mam nadzieję, że, że koledzy współtworzący też się będą pojawiać, bo po prostu. Nie, ja nawet nie chcę się znać na wszystkim i to też nie o to chodzi. O, że, fajnie, że przyszedłeś i opowiedziałeś nam o tym e, oczach. większość większości myślecha, czy też czegoś nowego. E, no i te zmiany, które tutaj pojawiają się. Ja myślę, że tutaj to tu warto wymienić, że jeszcze uważa, że on jest niedojrzały z jakiś tam powodu, że nie ma tego, co, czego on idzie ścieżką wikipediową, że tak powiem, czyli od takiego underdog, jakiegoś projektu, którego chcę tam myślić, co to jest tam para. Już jest zauważany nawet, teraz jak ale który ma dopiero właśnie teraz ciekawy potencjał się, myślę, że zaczyna realizować, że to już wychodzi z tej fazy jakiegoś mhm. rozwoju zupełnie spontanicznego, a przechodzi na taki bardziej zorganizowany i. No, Myślę, że bardziej przydatny też dzięki temu. No, mam nadzieję, że to nie, nie, nie ostatnie spotkanie pierwsze. To jest pom będziemy szczególnie zwracać uwagę. No, Wiki Radio też jest w końcu podobnym pomysłem, może... Tak, zmienimy. to byłeś, ja, że tej że nie rozchodzą w fale. No, także będziemy śledzić wzajemnie te nasze wspólne działania. Dziękuję Ci za wizytę, Dziękuję. Daniel Koć. Jak można się z Tobą skontaktować? Bo na Facebooku... Nie, nie, nie bywam w takich miejscach. Myślę, że, że, że można się przede wszystkim po pojawić na forum a, polskim OpenStreetMap. Mhm. To jest tak, że wchodzi się na OpenStreetMap.org i tutaj m, po lewej mamy to, bo też wchodzę jakoś inaczej, zdaje się. Nie jestem pewien, czy to w ten sposób. No do forum to każdy forum, chyba będzie. Fo, Forum.openstreetmaba.org mm. i tam też mm. będzie najprościej, mm -hmm. bo tam jest tylko ja, tam jest więcej osób. i też Myślę, że, że lepiej trafić od razu do zespołu, mm -hmm. a nie polegać tylko na jednej osobie. Jasne. To dziękuję bardzo jeszcze raz w takim razie i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, dziękuję.